W niedzielę mówiliśmy o zaskakujących zmianach, jakie są naszym udziałem na tym świecie i o niezmienności Boga, który w pośród tego wszystkiego, co wokół nas się zmienia, jest zawsze ten sam. I parę tygodni temu słuchałem takiego kazania, które jak gdyby w świetle tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, też zainspirowało mnie, aby pociągnąć troszkę dalej ten temat i spojrzeć na nasze reakcje, nasze, jak, jak my zachowujemy się w obliczu tej właśnie zmienności. Jak, jak my reagujemy na tą całą niepewność, która nas otacza. I Naszym punktem wyjścia Będzie wiersz z pierwszego listu Piotra Z piątego rozdziału Gdzie czytamy w siódmym wierszu Wszelką troskę swoją Złóżcie na Niego Gdyż On Ma o was Staranie Myślę, że ta Otaczająca nas Zmienność i niepewność Naszego życia na tej ziemi Powoduje Całą masę Stresów I powoduje całą masę Obaw które gromadzą się w ludzkich sercach. I wydaje się, że dzisiaj ludzie dużo na ten temat wiedzą. I dużo na ten temat mówią i piszą. I w kościołach też wiele się o tym mówi. O tej potrzebie takiego życia wolnego od stresu. I, i, i radzenia sobie ze stresem. I nie martwienia się, nie zamartwiania się. A jednak wydaje się, że ludzie nie mogą uciec od tego problemu. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że coraz więcej ludzi cierpi zarówno psychicznie, jak i w rezultacie fizycznie, na różnego rodzaju dolegliwości związane z tym otaczającym ich niepokojem, który oczywiście nie jest tylko otaczającym ich niepokojem, ale który gdzieś wdziera się w ludzkie serca. Biblia nazywa martwienie się grzechem, taką niewłaściwą troskę, która prowadzi nas do życia w stresie i lęku i obawie o to, co będzie. Biblia nazywa to grzechem. Chociażby ten wiersz, który przeczytaliśmy tutaj, który mówi nam wszelką troskę swoją, złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Ten wiersz jest jednym z Bożych przykazań, jest wezwaniem do nas, aby nie mieć na sobie troski, aby nie żyć w trosce, ale wszelką naszą troskę złożyć na Boga jeśli nie jesteśmy posłuszni temu wezwaniu to grzeszymy czasami traktujemy tego typu miejsca jako takie dodatkowe rady że one są zapisane ale nie traktujemy ich tak poważnie jak inne wezwania Słowa Bożego i uważamy, że Możemy takie potraktować jako coś, co oczywiście no, byłoby dobrze. No, pewnie, że tak. Nie chcielibyśmy się martwić. No ale jak się martwimy, no to co mamy z tym zrobić? Jak już tak żyjemy w takim stresie i w takim obciążeniu, to raczej oczekujemy, żeby ktoś się nad nami zlitował, raczej oczekujemy, żeby ktoś nas zrozumiał i ktoś nam pomógł, a nie, żeby nam jeszcze mówił, że to grzech. I że yy, teraz. Yy, jeszcze nas dodatkowo obciąża jeszcze bardziej stresuje hmm. nie jest to jedyne miejsce ale Słowo Boże w wielu miejscach różnymi słowami mówi o tym problemie o problemie nadmiernego martwienia się i troszczenia się i życia w obawie życia w lęku i nawet gdyby było to jedyne miejsce, to i tak złamanie tego słowa zapisanego w tym jednym miejscu byłoby przestępstwem. Ale nie jest to jedyne miejsce. Jest ich wiele i zarówno Pan Jezus Chrystus przestrzegał nas przed martwieniem się, jak poganie wokół nas. I nakazywał nam nie martwić się, nie troszczyć się, nie bać się. I również widzimy, że Jego apostołowie konsekwentnie trzymają tę samą linię i wzywają nas do życia, które będzie wolną troski. Do życia, w którym ta cała niepewność naszego, naszej egzystencji tutaj nie będzie prowadziła nas do ciągłej frustracji, ciągłej obrawy i ciągłego napięcia. Ale życia, które nie będzie wolno doświadczenia tego, ale nie będzie tym przygniecione nie będzie tym niszczone nie będzie tym powstrzymane od owocności, którą Bóg dla nas zamierzył Biblia oferuje bardzo proste rozwiązanie na ten problem martwienia się i troszczenia się i ten wiersz tak prosto mówi o tym, co należy zrobić z tą troską po prostu, mówi, wszelką troskę, a więc nie tylko te wielkie troski, nie tylko religijne troski, nie tylko rodzinne troski, nie tylko zawodowe troski, ale wszelką troskę, wszelką. Mówi, złóżcie na Niego. Na kogo? No w kontekście, wiadomo, chodzi o Boga, który ma wszelką moc z wszelką swoją troską przyjdźcie do Niego i wszelką swoją troskę złóżcie na Niego to jest proste rozwiązanie mógłbym skończyć już tu swoje kazanie ale wiecie, że ja tak szybko nie kończę więc spróbujemy dokładniej przyjrzeć się temu problemowi dlatego, że na tym etapie niektórzy mogliby pomyśleć no tak, no to. No, ja przecież tak robię. Przecież modlę się i przecież no, jak mam jakiś problem, no, to, to, to się modlę i, i to znaczy, że składam to na Boga, i więc już teraz już co, co tutaj więcej mogę się nauczyć, co tutaj mogę więcej z tego skorzystać. Prawda jest taka, że żadna prawda w Słowie Bożym. Historii samodzielnie, ale jest ściśle związana z innymi prawdami, które to Słowo zawiera. I każde przykazanie w Słowie Bożym, każde wezwanie w Słowie Bożym, każde pouczenie opiera się na innych. Moglibyśmy je przyrównać do stopni na wysokich schodach. I zanim postawimy nogę na wyższym stopniu, musimy postawić najpierw na niższym i tak dalej. I idziemy aż do samej góry i to nie jest jakiś jeden wielki skok, ale to jest krok za krokiem. Prawda za prawdą, podwalina za podwaliną i w ten sposób żyjemy w Królestwie Bożym. I ta prawda tutaj przedstawiona w tym wierszu też nie jest oderwana od całej reszty, ale jest ściśle związana z całą prawdą Bożą, która jest zawarta w Biblii, a tutaj dla nas myślę na naszą potrzebę dzisiaj, jako że całej prawdy nie jesteśmy w stanie w jednym kazaniu objąć, oprzemy się najpierw na tym poprzednim wierszu, który myślę jest podwaliną i pomocą w korzystaniu z tego, co jest napisane w tym siódmym wierszu. Oto we wcześniejszym wierszu czytamy ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby Was wywyższył czasu swego. I tak czytając te dwa wiersze razem, myślimy, może tutaj Piotr po prostu już tak na koniec chce różne rzeczy tutaj nam jeszcze powiedzieć. I jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze tamto i tak tutaj dużo różnych ciekawych rzeczy razem poukładał. Myślę, że te dwie kwestie są tutaj ściśle ze sobą związane. Dlatego, że po pierwsze, nie wszystkie troski Możemy składać na Boga Ale bracie, przed chwilką powiedziałeś Wszelką troskę Złóżcie na Niego A teraz mówisz, że nie wszystkie troski Pozwólcie, że wyjaśnię Co mam na myśli Są troski W naszych sercach Albo przychodzą takie troski Do, naszego, do naszych serc Których nie możemy Złożyć na Niego które byłyby obrazą Jego majestatu, gdybyśmy na Niego je chcieli, je chcieli składać. Byłyby formą bluźnierstwa. O jakich to troskach myślę? Myślę o troskach, które wyrastają z nieposłuszeństwa temu wcześniejszemu wierszowi z postawy nieukorzenia się pod mocną ręką Bożą, ale troski, które wyrastają z tego, że nie jesteśmy ukorzeni pod tą mocną ręką i pożądamy rzeczy i pragniemy rzeczy, które w ogóle nie są dla nas. Nie będąc poddani Bogu, i nie, nie żyjąc pokornie przed Bogiem, w naszych sercach mogą się rodzić różnego rodzaju troski, które, z którymi nie mamy przychodzić i składać je na Boga, licząc, że On się nimi zajmie i pomoże nam. Ale jeśli się ukorzymy pod mocną ręką Bożą, prawdziwie, to te troski od razu łeb mi zostanie ucięty. Wiele trosk jakie przychodzi do naszego życia, jest wynikiem tego, że nasze serca są pyszne. I w naszych sercach rodzi się pożądanie rzeczy, których Bóg dla nas nigdy nie zamierza. Kiedy apostoł Piotr tutaj mówi, wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie, to mówi o tym, że kiedy złożymy na Niego te troski to On się zajmie tymi sprawami, On się nimi zatroszczy, On się o nie zatroszczy i On nam pomoże. Ale co z takimi troskami, jak na przykład chciwość, żeby mieć więcej i więcej i więcej. Czyż nie jest to troska wielu serc? Przecież nie ma wielu takich ludzi, którzy nigdy nie jest dosyć, którzy nie potrafią znaleźć satysfakcji w tym, co mają, ale ciągle jest pożądanie więcej i więcej i więcej. I czy taką troskę i taki, taki stres, który takim ludziom nie pozwala spać, bo jeszcze, a gdybym tu zainwestował, a może gdybym jeszcze tam a może, może na inne konto, gdzie będzie więcej procentów, bo może i, i te myśli, i to wszystko, nie daje im spać, kręcą się na łóżku. I czy taką troskę mogą przynieść do Boga? I powiedzieć, Panie Boże, mam tak dużo, ale chcę mieć więcej. Czy to jest troska? którą przyniesiemy w oparciu o ten wiersz i Bóg będzie miał nas staranie i zatroszczy się, byśmy mieli więc na siebie. A co z takimi, którzy tak się bardzo troszczą o, tym, o to, co ludzie o nich myślą? Co z tymi, którzy się troszczą o to, co ten czy tamty o nich powie? Że oni boją się wyjść na ulicę w taki czy inny sposób, bo żeby ktoś czegoś o nich nie pomyślał? stoją przed lustrem pół godziny czy godzinę, bojąc się, żeby włos jakś krzywo nie stał, czy coś tam nie było nie tak, bo zaraz ktoś na nich się popatrzy i coś tam albo boją się otwarcie powiedzieć coś, co myślą bo może innym się to nie spodoba i to jest ich ciągła troska, żeby się wszystkim podobać żeby wszyscy oni dobrze mówili, żeby nikt przypadkiem o nich źle nie myślał taką troskę możemy złożyć na Boga i sądzić, że nam pomoże. Że tak się nami zajmie, że wszyscy do nas dobrze mówić. Wszyscy nas będą kochać i wszyscy nas będą akceptować. I nikt nam złego nic nie powie. Ale wszyscy będą się cieszyć na nas widok. Nie mogą nie móc się doczekać, kiedy do nich się zbliżymy. Eee. Takie troski są troskami naszego pysznego serca serca, które szuka chwały tego świata, które szuka zaspokojenia którego ten świat nie może nam dać i które by nie było w tym sercu, jeśli najpierw byłoby to ukorzenie się pod mocną ręką Bożą by była prawdziwa pokora która prowadzi do zbawienia Gdyby było to ta świadomość, że ten świat nie ma nam nic prawdziwie wartościowego do zaoferowania. I nie oczekujemy w tym świecie jakiegoś mocnego oparcia. Tak jak ostatnio mówiliśmy, ten świat to ruchomy piasek. Wszystko się tu zmienia. W jednej chwili może runąć to wszystko, co budowaliśmy przez lata. Nie mamy żadnej pewności, żadnej gwarancji na to, co będzie jutro i tak długo jak nasze serca nie są ukorzone przed Bogiem tak długo jak próbujemy oprzeć się gdzieś indziej w tym świecie niż na naszym Bogu tak długo jak nie poddamy się temu jakimi On nas stworzył takimi jakimi nas uczynił i do czego nas powołał i do czego nas przeznaczył to będzie wiele trosk w naszych sercach które jeśli do Niego przyniesiemy dopuścimy się bluźnierstwa. Nie tylko przez te troski będziemy zanieczyszczeni, ale jeszcze próbując Pana Boga wciągnąć w tą naszą bezbożność jeszcze bardziej się skalamy. Jest wiele trosk, które nie możemy przynieść do Boga, ponieważ są jedynie tworem naszej wyobraźni. ileż to rzeczy ludzie się martwią o ileż to rzeczy ludzie je zabiegają które są jedynie wytworem ich wyobraźni niektórzy są po prostu mistrzami w wymyślaniu co się może stać jakież to rzeczy mogą na nich przyjść I ich życie po prostu jest pełne troski o coś co nigdy się prawdopodobnie nie wydarzy i po prostu ich własne wymysły, ich własne obawy, ich własne lęki, które urastają w ich sercach do rozmiarów problemów, które w ogóle, których w ogóle nie ma. I czy takie troski możemy złożyć na Boga? Czy z takimi wyimaginowanymi problemami możemy do Niego przyjść i prosić, go, żeby nam pomógł w czymś, co w ogóle nie istnieje? jeśli prawdziwie ukorzymy się pod mocną ręką Bożą. Jeśli nasze życie Jemu poddamy, Jemu poświęcimy, cała masa trosk przestaje nas w ogóle dotyczyć. Ale są troski, które są Realnymi troskami. Są troski, które powiedziałbym, są prawowitymi troskami, które na nas przychodzą i które nas dotykają. I które Bóg dopuszcza do naszego życia. Które Bóg używa w naszym życiu. I które, zgodnie z tym słowem, nie muszą stać się powodem naszej depresji i stresowania ale które mamy do Niego przynosić. Które mają nas właśnie prowadzić bardziej do Niego. Które mają nas yy, które mają nas tak nastroić i tak nastawić, abyśmy wiedzieli, że tylko w Nim, tylko w Bogu naszym jest nasz ratunek. Jest nasze zbawienie. Jest nasze uwolnienie od tego, co jest tą troską.